さあ <Bye. S 2> że jeszcze raz dałeś tamtą okazję że możemy się tutaj zebrać przy Twoim słowie chcemy Tobie podziękować za ten dzień który do tej pory odebraliśmy z Twojej łaski że Ty już nam błogosławiłeś i te duchowe rzeczy ale i też ten cielesny dobry pokarm mogliśmy tutaj odebrać i teraz z samownością nadal chcemy się Tobie polecać Ty wiesz, że jeszcze jesteśmy w tych ciałach też i ta nasza koncentracja słabnie ale my z tym wszystkim przychodzimy do Ciebie jako do tego naszego wspaniałego Pana i tego Zbawiciela, który nas wyrwał z tej mocy, ciemności i przeniósł do Królestwa swego. Z Tobą Cię prosimy, byśmy mogli oglądać te wspaniałości Twojej osoby, Twojego dzieła i też wołamy do Ciebie o pomoc w urzeczywistnianiu w tych rzeczy w tym codziennym naszym życiu. Dziękujemy Tobie za wszystko, polecamy się pod Twoje kierownictwo, Wszyscy jak tutaj jesteśmy. Amen. Amen.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 Zarówno sam ten list do Tytusa, jak również wiele innych wypowiedzi Słowa Bożego dotyczących czasów ostatnich, upewnia nas mianowicie w tym, że istnieje bardzo znacząca różnica między obfitością z jaką Bóg udzielił nam swego Ducha a Jego działaniem mianowicie to działanie Ducha Świętego jest w ścisłym związku z tym na ile my stawiamy się do dyspozycji tego ducha i na ile możemy przeszkadzać mu w wykonywaniu dzieła w nas i wokół nas. Do tego wystarczy, że wejrzymy w sam listodytusa, który ma generalnie negatywne tło, na jakim powstał, gdzie apostoł nakłada na tytusa odpowiedzialność, aby przeciwdziałać temu, co nie jest według ducha. Upewniają nas również o tym inne miejsca. Chciałbym kilka z nich przeczytać. Znanych nam oczywiście, ale Mimo to dla przypomnienia, otworzymy może pierwszy list do tym Mateusza. Mamy. Tutaj w czwartym rozdziale napisane od pierwszego wiersza Duch otwarcie mówi że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów również i Proroczu przedstawiany przedstawiony rozwój czasów Kościoła w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia nie daje wątpliwości co do tego faktu. Natomiast pierwsze liście do Tesalonicza mamy napisane pod koniec Ducha nie gaście A list do Efezjan Wzywa nas do tego, byśmy byli pełni ducha To wszystko są miejsca, które z wielką powagą zwracają się do nas Bóg dał obficie tego ducha ale jakże potężne mogą być przeszkody w życiu wierzących dla jego działania. Tak potężne, że bracia w XIX stuleciu poszukując na nowo pełnej pełnego blasku zaprzepaszczonych gdzieś w chrześcijaństwie prawd, słowa Bożego zaczęli otwarcie mówić o ruinie ruinie o zgliszczach chrześcijaństwa czy to była przesada? czy to była wizja jakichś fatalistów? a może był to stan XIX stulecia, nie dzisiejszy XXI. Musimy sobie zadać poważnie to pytanie. W jaki sposób obchodzimy się z tą obfitością Ducha Świętego? Jaka jest nasza odpowiedzialność, by rzeczywiście On sprawował rząd w naszych sercach, by był tym, czym jest, duchem prawdy. Dziś możemy powiedzieć o zgrozo temu duchowi otwarcie przypisuje się najbardziej haniebne działania w chrześcijaństwie, mówiąc, że są zdziałane przez Ducha Świętego. Niech Bóg nam pomoże z wdzięcznością patrzeć na tę obfitość, z którą On nam tego ducha udzielił, aby z wszelką bojaźnią sprawować nasze zbawienie i postępować tak, jak apostoł pisze do Rzymian. Odczytamy to miejsce na koniec? dwunastego rozdziału tego <śmiech> Od pierwszego wierszu. Proszę więc was, bracia, przez Miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Czy tak jak czytamy w Biblii Warszawskiej, taka winna być duchowa służba wasza. Miłosierdzie Boże odzywa się jeszcze do nas przez ten wiersz. Paweł nie mówi z siebie, to miłosierdzie Boże, litość Jego nad Jego ludem wzywa nas do tego, byśmy dali dopust działaniu Ducha Świętego. już troszkę dalej przeczytany tekst, ale jeszcze po pozwolmy króciuteńko. Przy tej obfitości pozostać, bracia i siostry, żebyśmy się zachęcili więcej. I spojrzeli z radością na to błogosławieństwo, jakie jest udziałem wierzącym w czas łaski, podkreślmy to. Posiadanie Ducha Świętego jest teraz i tylko i wyłącznie w czasie łaski. Była już mowa o obfitości tu wiele, jedno miejsce podczas tych rozważań, jak słucham braci, wypowiedzi mi się nasunęło, które pokazuje nam ten ogrom właśnie. To jest list, e, przepraszam, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzydziesty czwarty wiersz. To jest końcówka tego wersetu, 34, czwartego. Gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Umiłowani, więc widzimy, że Nie ma takiej miary w ludzkim wydaniu, która by była w stanie zmierzyć po prostu obfitość tego daru. Taką też ilustracją ku temu jest, wydaje mi się, znana historia tej wdowy w Sarebcie, jeśli dobrze mówię, za czasów Elizeusza, kiedy ta oliwa miała płynąć, a ona miała podstawiać tylko te naczynia. Bracia i siostry, dlaczego oliwa przestała płynąć? Znamy odpowiedź? Ona jest w tym tekście napisana. Nie chcę teraz czasu zabierać. Proszę? Bo zabrakło naczyń. To była przyczyna. Jeśli my jako to naczynie się nie podstawimy jakby do działalności ducha, aby obfitować, to nie będzie błogosławieństwa, które się chce wręcz, pragnie rozlać przez te naczynia, jakie Bóg nas używa. Skarb ten jest w naczyniach pisze Paweł. My jesteśmy tymi naczyniami, pragnąc być naczyniami ku czci Pana, z drugiego listu do Tymoteusza, żeby zachować się od wszelkiej niesprawiedliwości i być użytecznym dla Niego narzędziem. Ale zachęćmy się tym, żeby się wystawić Panu do działania właśnie ochotnie po prostu, aby Duch mógł rzeczywiście działać w nas również i Pierwszym owocem jest ta miłość, ale i radość, i pokój, i szereg innych dzieci się na szkółce tego uczą. Aby właśnie dać się używać, umiłowani potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy tego duchowego działania w zgromadzeniach miejscowych. Czyż nie jest to radością, jeśli Pan używa młodego brata do modlitwy, podania pieśni? Że widać, że jest ten wzrost duchowy, jest to działanie, pobudzamy się wzajemnie, rozmawiamy o tych rzeczach. Modlimy się, spotykamy się w tych sprawach. Jeszcze będziemy tu o innych rzeczach mówić. Umiłowani patrzmy na to właśnie ku takiemu pozytywnemu spojrzeniu, ku dobremu, żeby rzeczywiście dać działać po prostu Duchowi Bożemu. Jeszcze jeden przykład do tej obfitości też z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. 13 wiersz czytamy odpowiedział jej Jezus mówiąc każdy kto pije tę wodę znowu pragnąć będzie czyli tu możemy mieć ten obraz tej w cudzysłowie ludzkiej obfitości, że tak jak człowiek coś daje to jest musi być cały czas ponawiane 14. wiersz ale kto napije się wody, którą ja mu dam nie będzie pragnął na wieki lecz woda, którą ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu czyli ta woda w tym przypadku, którą Pan da, nie będzie pragnął na wieki. Czyli tu mamy to, co mówiliśmy przed przerwą właśnie, to jest ta obfitość nigdy niekończąca się, którą Bóg nam daje. Zanim przejdziemy jeszcze do tych wierszy 8, gdzie jest więcej mowa o naszej praktyce, to chciałbym jeszcze coś do wiersza 7 powiedzieć. Ponieważ tutaj jest napisane Jest ciąg tych wersetów 4, 5 i 6 i teraz jest następny wiersz siódmy, abyśmy. Więc to się odnosi do tego, co było przedtem napisane, abyśmy i teraz tą wtrąconą myśl, teraz świadomie jej nie przeczytam, abyśmy stali się dziedzicami żywota wiecznego. Także te błogosławieństwa i te przywileje, które są opisane, dążą do tego. Gdzie jest na koniec, abyśmy stali się tymi dziedzicami? Do tych dziedziców zaraz coś powiem, ale chcę najpierw o tej myśli wtrąconej powiedzieć. Usprawiedliwieni łaską Jego. Musimy do tego otworzyć, e, znaczy musimy mieć, możemy otworzyć do tego Rzymian trzeci rozdział. Co to jest to usprawiedliwienie? Bo to jest szczególny przywilej: gdy e, byliśmy brudni, to Bóg nas czyści, ale gdy byliśmy winni, to potrzebujemy usprawiedliwienia. Rzymian 3,24, tam czytamy tak. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. 26 wiersz dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. I ostatni wiersz, który chcę tutaj wczytać, to jest czwartego rozdziału. 25 wiersz, który został wydany za grzechy Pan Jezus nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego abyśmy stali się sprawiedliwymi i otrzymali usprawiedliwienia musiała nastąpić kara na kimś żeby Bóg pozostał sprawiedliwym bo On nie mógł powiedzieć teraz bracie, czy teraz ty, ja, czy ty bo teraz jesteś sprawiedliwym tak sobie kara musiała nastąpić, był grzech musiał nastąpić ten, ten sąd nad tym grzechem i czytaliśmy że ta wiara jest czy tym co nas usprawiedliwia ale ta wiara jest, gruntuje się na czymś I gruntuje się na dziele Pana Jezusa i to czytamy właśnie w tym 4 rozdziałym 21, 5 wierszu że Pan Jezus został wydany za grzechy nasze ale nie tylko wydany ale także z martwych wzbudzonych. Kiedyś, gdy czytałem komentarz pewnego brata, powiem wam, że tam, ten wiersz bardzo mnie um, ucieszył, ponieważ skąd możemy my wiedzieć, że jesteśmy usprawiedliwieni? Przez to, że Pan Jezus został z martwych wzbudzony. Gdy... Dlaczego? To jest oczywiście jedne, jest z jednego punktu widzenia usprawiedliwieniem Pana Jezusa, że Nie został w śmierci, więc jest sprawiedliwym. Ale jak Pan Jezus zmartwychwstał, przezwyciężył śmierć, mógł jako człowiek wrócić do nieba, to znaczy, że już był bez grzechów. Gdy wisiał na krzyżu, wiem, że w tych trzech godzinach ciemności moje grzechy, Twoje grzechy były na nim. Gdy został zmartwychwzbudzony, był usprawiedliwiony, to znaczy grzechu na nim już nie było jeżeli moich grzechów, twoich grzechów na nim już nie było to ich nie ma gdy tą myśl, kiedyś przeczytałem mówię, jaka piękna myśl moich grzechów nie ma dlatego on został zmartwychwzbudzony i dlatego, że on został zmartwychwzbudzony mogę być pewny, że jestem usprawiedliwiony i to jest kochanie coś cennego, co tutaj jest taką jaką myślą wtrąconą, ale jednak myślę cenną em, poświęcenia, albo myśli Ale dalej jest napisane, staliśmy się dziedzicami. I tutaj jest moim zdaniem to trochę niefortunnie sformułowane, ponieważ tu jest to samo sformułowanie, staliśmy się dziedzicami żywota, tak jak jest w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu, nadziei żywota wiecznego. Staliśmy się dziedzicami nadziei żywota wiecznego. Jest to samo sformułowanie, jakie jest na początku tego listu, takie samo znajduje się tutaj. Nie jest tu tak całkiem określone, co należy do tego, do tego dziedzictwa. Oczywiście, że to, co stanie się w przyszłości, to życie wieczne jest czymś, co się objawi w tym wszystkim. Ale teraz o tym dziedzictwie chciałbym coś powiedzieć. Żeby otrzymać dziedzictwo, musiał ktoś umrzeć, żeby nam je podziedziczyć. I teraz nie wiem, czy ktoś z Was, my młodsi, raczej takiego czegoś jeszcze na tej ziemi nie doświadczyliśmy, że nagle otrzymujemy jakiś spadek. Ale sobie wyobraźcie to teraz. Otrzymujecie w spadku powiedzmy jakiś samochód. Nie trudziliśmy się o niego. Nic w to nie włożyliśmy i nagle mamy, ja nie wiem, Mercedes. Normalnie to jest olbrzymi dar. Cieszymy się z tego. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś dziedziczy nam kilka hektarów ziemi. Z tym można no wiele uprawiać. Co to jest za majątek? Normalnie nic w to nie włożyliśmy. Otrzymujemy to Przez to, że ktoś umarł. I teraz wyobraźmy sobie, co dziedziczy nam Bóg. Wszystko, co Bóg mógł nam dać, nam daje. Oczywiście, że w tym i w królestwo jest, ale przede wszystkim też to, że będziemy z Nim, że te obfite błogosławieństwa, które On na nas wylewa, o których tutaj w tym miejscu nie jest tak bardzo mowa, za wyjątkiem tego życia wiecznego, to wszystko Bóg nam daje i gdy to mamy, ponieważ uważam, że te wersety naprawdę mają ma nas przede wszystkim po prostu pocieszyć przede wszystkim nas wprowadzić w te błogosławieństwa i na tym tle, na tym fundamencie pojawia się ósmy że to ma też i praktyczną konsekwencję Chciałem też, też po prostu się cieszyć tymi błogosławieństwami w tych wersetach, żeby to wpłynęło właśnie na to abyśmy rzeczywiście w praktyce to urzeczywistniali. Ja myślę, że Samemu sobie, to muszę bardzo mocno zawsze mówić, że przede wszystkim uświadomi sobie, jak bardzo zostałeś ubłogosławiony. Wtedy ta praktyka wypłynie. Gdy będę się przymuszał, bo odpowiedzialność masz, odpowiedzialność masz, odpowiedzialność masz, żebyś to wszystko praktykował, się tym wszystkim cieszył, powiem to, że wtedy wpada mu w zakonność. Jeżeli jestem w złym duchowym stanie, I, i nie widzę mojego błędu, to musi mi ktoś na niego zwrócić uwagę. To jest jedna sprawa, ale muszę przede wszystkim widzieć Pana Jezusa. Bardziej mnie przynajmniej i z tego Słowa Boże wychodzi zawsze z takiego założenia, że jeśli człowiek jest wierzący, kocha Pana Jezusa, dlatego też tak wiele tutaj jest napisane o tym, że ta łaska, ta obfitość nam tyle obdarowała i nie może być inaczej. Nie może być inaczej, że jeżeli te błogosławieństwa widzimy, że to wpłynie na nasze życie tak że te rzeczy, które są pisane w Wyszu 8 i też w tych innych wersetach, gdzie jest mowa o naszej praktyce, że one wypłyną. A jeżeli nie, to z nami jest coś nie tak. Що yeah, я? Oczywiście świadomość usprawiedliwienia i błogosławieństw, które mamy w Chrystusie, mamy dzięki Jego ofierze, dzięki Jego śmierci, dzięki Jego krwi przelanej na krzyżu Golgoty, jest dla nas niesamowicie budująca i taka podnosząca nasze, nasze serce. Radujemy się tym wewnętrznie i to jest ta radość, która, której nam się nie da odebrać, która jest w nas zawsze i która jest... Która jest większa od wszystkich kłopotów, które mogą nas w życiu przycisnąć. Ale gdy patrzymy na ten, na ten list do Tytusa, to zawsze mam takie wrażenie, ilekroć go czytam, że jest to list taki na wskroś jednak praktyczny, który, który pokazuje nam wiele takich wskazówek do tego, co powinno ze świadomości naszego Stanowiska, jakie mamy w Chrystusie, ze świadomości naszego dziedzictwa, ze świadomości naszej wspaniałej przecież przyszłości wynikać, wynikać dla Pana. Jeżeli Słowo Boże coś do nas mówi, to my jako chrześcijanie powinniśmy to przyjmować i powinniśmy to wdrażać w życie. Ale jeżeli Słowo Boże coś mówi do nas trzy razy, to oznacza, że powinniśmy sobie szczególną uwagę na to zwrócić. A myślę, że właśnie taki przypadek możemy zobaczyć tutaj, w liście do Tytusa. Kiedy przeczytamy ten ósmy, ósmy wiersz, to w nim mamy napisane Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. I apostoł Paweł w tym liście tego zwrotu używa aż trzy razy. Myślę, że nie jest to przypadek, że bardzo, że bardzo mocno apostoł podkreśla To, że my do czegoś tak naprawdę jesteśmy powołani. Nie zobligowani metodą taką nakazowo-rozdzielczą, że coś musimy, że coś jest nam na zasadzie prawa, jest naszym obowiązkiem, ale świadomość tego wszystkiego, co w Chrystusie otrzymaliśmy, powinna w nas powodować wypływanie tych dobrych uczynków. Kiedy przeczytamy 14 wiersz z 2 rozdziału, czytamy coś podobnego, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Pan coś zrobił. On e, wykupił sobie lud, który ma być gorliwy w dobrych uczynkach. Teraz czytamy o tym, aby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest takie słowo, które jeszcze wzmacnia to. Powinniśmy być w tym e, najlepsi. Powinniśmy być w tym pierwsi. Powinniśmy przodować w tych dobrych uczynkach, w wykonywaniu ich. Jeszcze, jeszcze raz w tym liście, w czternastym wierszu trzeciego rozdziału, apostoł pisze, a niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach itd. Jest to niesamowita rzecz, że na tle tego wszystkiego, co otrzymaliśmy, co mamy, co tak naprawdę wiarą możemy objąć w posiadanie już teraz, czego możemy być pewni właściwie, Paweł pisze słowa, które jakby pokazują, jak powinno teraz w związku z tym wyglądać nasze życie. Nie dlatego, że coś musimy, że coś nam jest nakazane, ale my jesteśmy wdzięczni naszemu Panu, bo w Nim mamy wszystko. Nie ma żadnej rzeczy, której nie otrzymaliśmy od Niego i która nie jest nam dana właśnie w Nim. I teraz to powinno w tym takim pragnieniu naszym Powodować w nas służenie Jemu. Wykonywanie tego, co się Jemu podoba. Powinniśmy się przemieniać, odnawiać. O tym słyszeliśmy już wcześniej. I to powinno dawać owoce w naszym życiu. Te owoce to jest jakby niezbędny dowód na to, że my w ogóle jesteśmy Pańską własnością. Kiedy byśmy pomyśleli przez momencik o liście do Jakuba, to, o liście Jakuba, to list Jakuba mówi nam, że jeżeli Ty mówisz, że jesteś wierzącym człowiekiem, to pokaż mi tą swoją wiarę, jak nic nie robisz. Ja mogę Ci pokazać moją wiarę, która wypływa z sposobu mojego życia, z moich uczynków. Pokaż mi tą wiarę. Nie potrafisz mi pokazać wiary bez uczynków. Wiara daje efekty, daje owoce. Słyszeliśmy wiele o tych owocach. Owocem wiary jest. I możemy czytać tutaj wszystkie te... Jak to często bracia mówią, grona z tej kiści winogron, które mamy wymienione w liście do Galacjan. Wspaniała rzecz, ale te owoce powinny być widoczne u nas. I tutaj mamy to bardzo mocno podkreślone, nie tylko, że mamy wykonywać dobre uczynki, tylko mamy w nich celować, mamy w nich przodować, mamy być w najlepsi i pierwsi do ich wykonywania. Nie dlatego, że ktoś nam zwraca uwagę, a może byś to zrobił, a może tamto, a jeszcze coś innego jest do zrobienia. Nie! Zauważmy, że coś jest do zrobienia, że komuś możemy się przydać. Tu czytamy, że to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Czy to nie jest dla nas zachęta? Być może jest obok nas ktoś, kto potrzebuje czegokolwiek pomocy. A może potrzeba jest przy nie wiem, organizacji takiej konferencji, zaopiekowania się jedną prostą jakąś sprawą. Czy nie jest to to dzieło, którego Pan od nas oczekuje? Czy nie jest to ta służba, do której jesteśmy powołani? Zastanówmy się nad tym, na ile my spełniamy te oczekiwania i na ile Pan widzi w nas to, co jest wewnątrz, widzi to na zewnątrz. Na ile inni mogą zauważyć nasze wnętrze na podstawie naszego życia. Na podstawie tego, jak nas oglądają, co obserwują w naszym życiu. Czy rzeczywiście nasze chrześcijaństwo opiera się na słowach, na tym, że my... Bardzo dobrze może znamy Słowo Boże, czy opiera się na tym, że my pokazujemy naturę Chrystusa w naszym życiu. Że my pokazujemy Jego charakter innym poprzez to, jak żyjemy, jak mówimy, co robimy, gdzie jesteśmy, z kim przebywamy, na co poświęcamy czas i tak dalej. Zastanówmy się nad tym, na ile Chrystusa jest w nas, Jego natury, Jego pokory, Jego tego czystego serca, jego e, takiego pragnienia służenia innym. Na ile w naszym życiu to jest rzeczywiście obecne, a na ile są to tylko słowa? Ja bym chciał przeczytać tylko z drugiego listu Piotra Myśl, która jest, wydaje mi się, spójna z tym rozważaniem. Drugi z Piotra, pierwszy rozdział, znane miejsce, dla przypomnienia od trzeciego wersetu. Boska Jego mocą darowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwała i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwości. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i wypełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie one się pomarzają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezu, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może dotąd. Mamy nadzieję w obietnicę Boże. O tej nadziei tutaj czytamy, która nam przyświeca. Jeżeli to jest żywe w nas, to i też te owoce, które wynikają z tego, jak już słyszeliśmy wcześniej, co posiadamy, co zostało nam w darowane, będą widoczne. I może teraz będziemy już mogli rozważyć miejsca, które mówią głęboko o praktyce. Już został wspomniany, tu list Jakuba, który mówi o stronieniu od świata. To są poważne słowa, nie omijajmy trudnych myśli. Kiedyś, nie tak dawno słyszałem taką myśl stosunkowo. nie umiał w tej chwili sobie dokładnie rozumieć, że to było rok temu, jak jeden z braci mówił, my nie musimy mówić, uważajmy na świat, żeby nie wkroczył pośród nas świat, a pośród nas jest bardzo wiele, bardzo wiele. Także dzisiaj już często w niej sytuacji ciężko jest rozróżnić, czy mam do czynienia jeszcze z siostrą, czy z bratem czy ze ześwie osobą. Um, to może Aha, nie. To... Sam 113. siódmy wiersz Pokazuje nam taką myśl. Podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego, aby go posadzić z książętami, z książętami swego ludu. I to jest właśnie nasza pozycja, że my, jako tacy, którzy byliśmy zgubieni, martwi w grzechach, Zostaliśmy uczynieni Rodem Królewskim, książętami bożymi. I jednym z przykładów takiego księcia Bożego jest Noe. Noe jest opisany w rodzaju 6 rozdział pierwszej, pierwszej, pierwszej księdze Mojżeszowej, tak, rodzaju. I tutaj jest taki kluczowy werset, który nawiązuje do tego naszego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 ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana i bez tego, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana Noe również zginąłby w potopie. I to też nawiązuje do tej naszej myśli z Tytusa. I później dzieje rodu Noego od dziewiątego wiersza są takie, że był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach i Noe chodził z Bogiem. Tak bardzo różnił się, że on stał się ikoną zbawienia z uczynków. Gdy mówimy Noe do katolika czy do kogoś, to na religii katolickiej on jest przedstawiany, przynajmniej mi tak był przedstawiony, jak jeszcze byłem w katolicyzmie jako człowiek, który zapracował sobie na zbawienie. Z Biblii wiemy, że on był tak samo nie lepszy, od tych wszystkich przeznaczonych na zagładę i tylko łaska Boża właśnie to ale Boże ale zmieniło wszystko i usprawiedliwiony został niezależnie od swoich uczynków niezależnie od swoich zasług wspomniany został Lis Jakuba i on też tutaj bardzo mocno nawiązuje pokaż mi wiarę z uczynków swoich i Jakub przywołuje nie przypadkiem Dwa przykłady, Abrahama i Rahab. Rahab to była kobieta, która zdradziła swój kraj. Przyjęła uchodźców, którzy ukrywali się przed jej władcą i okłamała później służby swojego kraju. To oczywiście jest tutaj mocne nawiązanie do 3.1. I pokazuje te granice lojalności, które na wierzącym ciążą. Że ochrona ludu bożego i ochrona spraw bożych stoi ponad obowiązkami wobec władcy. I te uczynki wiary to nie są uczynki, które są spójne z zakonem. Dlatego to też przygotowuje nas do tego, żeby unikać głupich dociekań i sporów i kłótni o zakon, o prawo. Dziewiąty wiersz. Dlatego, że musimy pamiętać, że uczynki wiary, uczynki wypływające z nowo zrodzonego życia, nie da się ich skodyfikować. I może się okazać, że to, co mamy powiedziane, pokaż mi wiarę z uczynków swoich, to przez świat niekoniecznie będzie interpretowane tak jak przez Pana. Mało tego, przez wierzących nie zawsze będzie tak samo interpretowane jak przez Pana Jezusa. Nasza lojalność ma być w stosunku do Boga. Bo sobie wyobraźmy sytuację, gdy napominamy kogoś. Napominają napominający przez napominanego brata zanim nie stanie na pozycji takiej, jak powinien przed Panem, będzie uważał, że ten napominający działa niezgodnie z owocami, które ma wydawać, z owocem ducha, który między innymi zawiera miłość. Łagodne słowa może interpretować jako napastliwe. Dlatego nie powinniśmy takiego ludzkiego zakonu brać jako wykładu. tych dobrych uczynkach. W Nowym Testamencie mamy Marię, która dała ten olejek alabastrowy, wylała ten olejek na nogi Pana Jezusa. W Ewangelii Marka, 14 rozdział, wiersz 6. Można tam przeczytać. I ten wiersz chce właśnie przeczytać, co Pan Jezus sam powiedział o Marii. My wiemy, że z naszej strony i ze strony też uczni, nie tylko Judasz, Ale uczniowie powiedzieli Cóż to za u, utrata Prawda? Żałowali to I my jesteśmy też czasami Że patrzymy na te strony materialne Mocniej niż to Co jest w oczach Bożych Ważne W oczach Bożych ważne jest to Serce, to przekonanie I Maria miała tą Wiarę Pisze też w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale przy końcu prawie że Maria miała tą dobrą albo właściwą wiarę yy, ma, Marta też ale chodzi o, tą, o to przekonanie, że trzeba tak uczynić, a nie inaczej i to chcę przeczytać w Ewangelii Marka w 14 rozdziale co Pan Jezus powiedział bo to najlepiej jest podać przykład To co Pan mówi o tych dobrych uczynkach Nie to co my myślimy My mamy dużo idei Ale nie zawsze te idee są Boże Tylko są czasem ludzkie Po ludzkim myśleniu Rozdział 14 wiersz 6 Lecz Jezus powiedział Zostawcie ją Dlaczego sprawiacie jej przykrość Dobry uczynek spełniła wobec mnie i tak też to była kłótnia między innymi wśród uczniów i dlatego też Pan Jezus musiał wkroczyć w tą akcję On tutaj jako ten sługa Boży bo Ewangelia Marka pokazuje nam jako tego prawdziwego, doskonałego sługi Bożego, który w oczach Bożych te właściwe e, uczynki tę właściwą e, wartość e, wykonuje to jest na tyle. I tutaj jeśli wracamy właśnie do tych yy, co już było wspomniane unikaj nierozsądnych dyskusji lub dociekań to chodzi też głównie o to, że musimy to wiedzieć, że na tej wyspie właściwie to byli też wierząci z Żydów, którzy uciekli przed prześladowaniem z Jeruzalemu M krótko tylko przypomnę, że dopóki Ewangelia rozchodziła się to dzieje apostolskie trzeba wziąć pod uwagę w Jerozolimie to było trochę za mało i potem przyszedł ten ucisk że ta Ewangelia się rozeszła po całych krainach judzkich i tak dalej i tak dalej i to prześladowanie niektórych wierzących z Żydów wierzących chrześcijan z Żydów że musieli aż uciekać do Grecji w ówczesnym czasie to była Grecja dzisiaj też jest jeszcze Grecja ale wtedy też tak było I oni byli też i dumni z tego Żydzi, że Bóg im objawił tę łaskę, bo właściwie uważali, że to oni mieli to prawo, ten zakon. Żaden z ludzi, żaden z narodów wokół Izraela nie miał takiego prawa, nie miał takiego żywego Boga jak Izrael. I oni potem między sobą y, y, y, y, i na pewno tam byli też i tacy, którzy spogań się nawrócili i między sobą y, robili różne dociekania, jak to się mówi, różne rozputy na temat, kto jest lepszy, kto gorszy i kłócili kuc się o rodowody, no bo do dzisiaj nawet my wiemy, że każdy Żyd wie, z, z jakiego wody pochodzi. Także to nie jest tak, że oni są rozproszeni po całym świecie, czy w Ameryce, czy w Niemczech, ale oni wiedzą, czy są Beniamin, czy tam y, Juda, czy tak dalej. To oni wiedzą skąd są. Mają to. Nawet y, muszę Wam tylko tak krótko powiedzieć, ten piosenkarz, który śpiewał Haleluja Koen, to pochodził z rodu Awona. Z takiego rodu wiedział, że On, z Arona, tak, On wiedział o tym. On was był Żydem, was był chrześcijaninem, was był buddystą. On nigdzie nie spotkał ten człowiek yy, z pokoju, ale wiedział, że z rodu Arona pochodził. Widzicie? A my wiemy, że pochodzimy z tego rodu królewskiego. To nie ja sobie wymyśliłem, To wyczytałem, to pisało to w światowej nawet w gazecie. Ciekawe to jest to. Jak Żydzi swoje pochodzenie dbali, żeby potomstwa wiedzieli, skąd oni ojców mają. To jest bardzo ciekawe. I dlatego też chcę Wam dać do zrozumienia, dlaczego Żeby, dlaczego do takich sporów dochodziło między nimi i my widzimy, że o prawo, że oni mieli to prawo być tym narodem wybranym, oczywiście i dzisiaj są, ale Bóg ich odłożył, bo Chrystus przyszedł, którego odrzucili, to my wiemy dzisiaj, żeśmy to wspominali i On podkreśla to Bo takie rzeczy i tak jak do chrześcijan, czy to z Żydów, czy z Pogan, to takie pochodzenie, skąd pochodzisz, czy jesteś z tego wodu, czy z tamtego, nie, nie, to nic nie wprowadza do, do, do sytuacji, tylko chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa i żeby się na tym koncentrowali właśnie w tej wierze, te dobre uczynki sprawować. Jest bardzo ciekawą rzeczą, że to wyrażenie, prawdziwa to mowa, pojawia się też w poprzednich listach, w poprzednim liście do Tymoteusza i ciekawe jest, że akurat po tym stwierdzeniu następują takie ważne słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, 15 rozdział, pierwszy rozdział, 15 wiersz. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Rzecz fundamentalna dla każdego człowieka. Drugą rzeczą bardzo fundamentalną, albo fundamentalną może nie, bardzo fundamentalną, jest to, o czym czytamy w drugim miśleli do Tam jest też to wyrażenie. To jest drugi rozdział jedenasty wiersz. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Tu już jest bardziej mowa na to, co stało się z nami w naszym życiu. Jeśli umar umarliśmy z Chrystusem, to wraz z Nim wzbudzeni jesteśmy do nowego życia. I myślę, że to już bardziej nawiązuje do tego, co jest napisane w ósmym wierszu. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować do uczynko. A więc a my zwróćmy uwagę na to, że to jest rzecz bardzo ważna, abyśmy po prostu trzymali się tego i starali się postępować tak, żeby celować w dobrych uczynkach to jest dobre i użyteczne dla ludzi to też jest bardzo ciekawe że Słowo Boże nie mówi nam na przykład tutaj tak musisz czynić bezwzględnie to jest konieczne tylko Słowo Boże w Nowym Testamencie bardzo często, albo prawie zawsze nas zachęca jeśli jest użyte słowo musisz, my bardzo często nadużywamy tego słowa szczególnie w rozważaniu ale myślę, że jeśli chodzi o, o musi to musimy to się na nowo narodzić nie wiem czy jeszcze gdzie indziej jest napisane że musimy coś Może bracia lepiej znają Słowo Boże, ale przede wszystkim kojarzy mi się to słowo, wy się musicie na nowo narodzić. Jeśli człowiek chce być zbawiony, to się musi na nowo narodzić. A na innych miejscach powiem Słowo Boże, jeśli Pan Jezus zdobędzie nasze serce, jeśli Duch Święty w nim zamieszka, to On po prostu zmienia to serce. I człowiek powstaje w sercu pragnienie. To zawsze wszystkim nam się kojarzy rodzina, ukochana żona, ukochane dzieci, nikogo się nie zmusza do tego, żeby ukochanej żonie uczynić coś dobrego, albo kochanym dzieciom sprawić niespodziankę. To jest po prostu byłoby nienormalne, żeby kogoś trzeba było zmuszać do czegoś takiego. Dlatego Słowo Boże cały czas nas zachęca i mówi, to jest dobre. Może tą zachętą to jest dobre i użyteczne dla ludzi. To jest ciekawe. Nie wiem, czy tutaj, myślę, że można już tak następnie rozgraniczyć, bo później czytamy W następnych wierszach w 14 już tu raz zacytował A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach Ja świetnie sprawdzałem też dokładnie tego w, nowym, w innych tłumaczeniach Ale tak mi się bardziej kojarzy to z gronem wierzących Żeby okazywać im te, te dobre uczynki A tutaj wszystkim ludziom Zresztą tak jak też w do Galacjan Przez to póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, wszystkim. Najpierw jest napisane ciekawe a najwięcej jednak jest dodane domownikom wiary. A więc jest napisane wszystkim i to jakby oni byli pierwsi, ale potem jest dodane najwięcej domownikom wiary. Więc to jest też taka piękna myśl, że my oczywiście jedni drugim wierzący mamy okazywać właśnie te dobre uczynki. Jeśli chodzi o ten dziewiąty wiersz, to którym żeśmy już słyszeli, ale to też jest i nawiązywanie do tych właśnie wierzących z pochodzenia żydowskiego, to się przewija też na wielu miejscach Nowego Testamentu, że oni starali się te elementy zakonu wprowadzać do grona wierzących, ale umiłowani, chcemy cały czas też mieć to na uwadze. Czy świat zna nas, może inaczej powiem, czy świat zna jakąś grupę wierzących z tego powodu, że ta grupa wierzących nosi jednakowe uniformy, czy zna jakąś grupę wierzących z tego powodu, że oni okazują miłość bliźni? Na przykład chodzą do slamsów, do dzielnic biednych miasta i tam pomagają wierzącym. Zastanówmy się nad tym. Skąd nas znają? Może akurat tych niektórych wierzących albo niektóre grupy wierzących znano z tego powodu, że oni po prostu wprowadzali zakon i tym się szczycili. Te elementy zakonu były tak widoczne tam w tym miejscu, w tych zborach, że wszyscy wiedzieli, że oni akurat tam się obrzezują w tym zborze i stąd ich znali. Może tak trochę przejaskrabiłem ten wiersz, ale chciałbym zwrócić uwagę, że my wszyscy jesteśmy zawsze jednakowo pod niebezpieczeństwem pójścia zawsze w skrajności na lewo albo na prawo. A więc Słowo Boże nam mówi, abyśmy takimi nie byli, bo tu jest napisane, że to są głupie rozprawy i rodowody, i, sporu, i spory i kłótnie o zakon. Tego mamy unikać. Unikać to znaczy cofnąć się. Zrobić unik. Box to jest taka dyscyplina, gdzie się uderza pięściami, ale bardzo często zwycięża się z tego powodu, że się robi lepsze uniki. I jeśli zrobimy taki unik, to unikniemy sporu. Dlaczego to tak mamy robić? Bo to w ogóle nie ma żadnego pożytku. Jest to bezużyteczne i próżne. Czyli można powiedzieć, że człowiek próżny to jest taki, że robi coś, żeby tylko zrobić, albo pokazać, albo zaistnieć, a to nie przynosi żadnego sensu, a właściwie w, używając może języka bardziej biblijnego nie przynosi żadnego błogosławieństwa, nie przynosi żadnego Pożytku nikogo nie zbuduje. Przerwa. Ja tylko jedno zdanie powiem co do unikaj. W innych tłumaczeniach pisze nie wdawaj się. To jest tylko takie słowo. Trzeba 15 minut. 15 minut. I teraz będzie spotkanie dla dzieci, także. Zatraszamy dzieci zapraszamy dzieci na spotkanie brat Tomek opiekun. piekun o ja ja ja ja Wczoraj, Wielu, wczoraj był filardowy. A tak. Jeśli potrzeba przesył, to jakoś używana jak ta, ta sarafota. Sara była, ale na młodzieżowym. Nie wiem, że w innym razie nie woda, woda. Woda. Ale nie, wydawać się woda, jest wyraźnie. Tylko, że tam jest mało przesył. Ewentualnie trzeba uleże.